Odcinek szesnasty Nazajutrz carewicz wystąpił w obronie małżonki, krzycząc, że ojciec nie tylko pozbawił go dwóch poprzednich żon, lecz obecnie również dziecka. Kłótnia przerodziła się w ordynarną bijatykę, a rozścieczony car uderzył syna w skroń słynnym posochem, laską zakończoną metalowym okuciem. Młody mężczyzna stracił przytomność i upadł na ziemię. Zmarł po czterech dniach, 19 listopada 1581 roku. Inna wersja wydarzeń przedstawiała carewicza w szczególnie korzystnym świetle. Według niej powodem Scyzji była chęć następcy tronu objęcia samodzielnego dowództwa nad wojskami rosyjskimi, które pospieszyłyby z pomocą oblążonej załodze Pskowa. Jak wiemy, sam car nie kwapił się do bezpośredniego starcia z Batorym. Cerewicz wypowiedział swoje żądanie publicznie i prawdopodobnie zyskało ono aprobatę przysłuchujących się bojarów z coraz mniejszą cierpliwością znoszących bezczynność monarchy. Gdy ten zamierzył się posochem na syna, w zadaniu ciosu usiłował bezskutecznie przeszkodzić Borys Godunow. Swoją śmiałość przypłacił ciężkim pobiciem. Gniew Iwana przekształcił się w rozpacz. Okrwawiony carewicz leżał nieprzytomny, a ojciec nieudolnie próbował tamować krew płynącą z zadanej rany. Zajście miało miejsce w aleksandrowskiej Swobodzie. Wezwani z Moskwy lekarze nie zdołali udzielić pomocy. Po śmierci syna car spędził przy zwłokach trzy dni i trzy noce, odmawiając posiłków, nie kładąc się do snu, nie odpowiadając na zadawane pytania. Pogrzeb odbył się 22 listopada. W kondukcie monarcha szedł zaraz za trumną. Odziany był w czarny strój mnisi, pozbawiony jakichkolwiek oznak sprawowanej władzy. Pełny upust rozpaczy dał w soborze archangielskim, gdzie spoczęło ciało zabitego. Krzyczał, płakał, rzucał się na trumnę, wyszekał na swoją gwałtowność. Nie byłby jednak Iwanem Groźnym, gdyby nie wykorzystał sytuacji do wybadania nastrojów otoczenia. Wkrótce po ceremonii żałobnej wezwał do siebie bojaru zajmujących najwyższe godności na dworze i oświadczył, że ukarany przez Boga zamierza dokonać życia w klasztorze. Następcą tronu mógłby być młodszy syn Fiodor, jednak stan jego umysłu nie pozwalał mu sprawować rządów w państwie moskiewskim. W tej sytuacji car zaproponował, by zebrani bojarzy obrali nowego monarchę, któremu bez wahania przekaże symbole władzy. Obecnie jednak zbyt dobrze pamiętali poprzednie komedie odegrane przez cara, czy to przed wprowadzeniem opryczniny, czy też chociażby sławetne oddanie berła książątku tatarskiemu, by pozwolić sobie nawet na chwilę słabości. Groziła ona nie tylko utratą życia wysuniętego ewentualnie kandydata, lecz również i tych, którzy by się za nim opowiedzieli. Nic też dziwnego, że wszyscy, jak jeden mąż, zaczęli prosić Iwana, by ich nie opuszczał i zechciał nadal panować. Car z udaną pokorą podporządkował się ich woli. Od tej chwili zrezygnował jednak z niemal wszystkich symboli władzy. Nawet w czasie oficjalnych wystąpień nie nakładał korony, nie używał berła, nakazał noszenie szat żałobnych na dworze, przekazał wreszcie ogromne sumy patriarchom w Konstantynopolu, Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimie z prośbą o odprawienie modłów za zbawienie duszy zabitego. Tragedia, której stał się sprawcą, nie powstrzymała go od dalszych okrucieństw. Kiedy jeden z bojarów, niezadowolony z uprzywilejowanej pozycji Borysa Godunowa, oskarżył go niesłusznie o umyślne usunięcie się z dworu, gdy ten faktycznie leczył rany zadane mu przez cara, Iwan rozkazał lekarzowi ponacinać głęboko donosiciela w takich samych miejscach, w jakich został zraniony faworyt carski. Ani na południu, ani na zachodzie nie udało się Iwanowi osiągnąć zamierzonych celów. Sukcesy uzyskał natomiast gdzie indziej. Jeszcze w 1555 roku Han Syberyjski Jedyger zwrócił się do cara z prośbą o wzięcie go pod opiekę. Jedygerowi chodziło prawdopodobnie o uniknięcie losu, który spotkał Hanat Kazański. Być może zamierzał poza tym uzyskać pomoc cara w walce przeciw zagranicznym i wewnętrznym wrogom. Ówczesne związki z państwem moskiewskim były jednak bardzo luźne. Obiecana Danina nadchodziła nieregularnie i nigdy w obiecanej wysokości, natomiast Iwan IV zajęty obroną państwa przed najazdami tatarskimi z południa oraz walką o inflanty nie przejawiał zbytniego zainteresowania ziemiami syberyjskimi. Tymczasem wieści o zamożności tego kraju i łatwości wzbogacenia się, obfitości niezagospodarowanej ziemi oraz niskich kosztach utrzymania rozchodziły się po Rosji, pobudzając do czynu bardziej przedsiębiorcze jednostki. Szczególną rolę odegrała w tej mierze rodzina Stroganowów. Wywodziła się ze wzbogaconych chłopów zamieszkujących wybrzeża Morza Białego i rejon jeziora Onega. Na przełomie XV i XVI wieku jeden z jej członków posiadał znaczne posiadłości w Solwyczegocku koło Ustyuga Wielkiego, a jego syn Anika Fiodorowicz wybudował tutaj ważelnie soli. W 1958 roku przedstawiciel następnego pokolenia, Grzegorz Stroganow, poprosił cara o zezwolenie na wybudowanie miasta nad Kamą. Miało ono nie tylko bronić posiadłości moskiewskich przed najazdami Tatarów Nogajskich, lecz stanowić zarazem poważny ośrodek przemysłu solnego. Po szczegółowym zbadaniu sprawy, Iwan IV udzielił odpowiedniego pozwolenia. Przywilej wydano na 20 lat – Zastrzegano jedynie, by do nowo zakładanego miasta nie przyjmować poddanych zbiegłych z Rosji. Obszar ofiarowany Stroganowowi był ogromny. Sięgał od krańców ziemi permskiej aż do źródeł rzeki Czusowej. Rozciągał się na długość blisko 100 kilometrów. Ludzi osadzonych na tym terenie zwalniano od wszelkich danin i powinności. Stroganowie zwolnieni byli nawet od dawania podwód, i wyżywienia posłom carskim Udającym się do Hanatu Syberyjskiego Czy też dalej na wschód Poza tym Stroganow otrzymywał prawa Równe posiadanym kiedyś przez książąt udzielnych Żadnemu z urzędników monarszych Nie wolno było wtrącać się do spraw Związanych z zarządzaniem nowo utworzonej prowincji Wybudowaną forteczkę Która wkrótce obrosła w spore osiedle Grzegorz Stroganow nazwał Kankorem Po kilku latach W 64 roku Uzyskał kolejny przywilej, na którego mocy założył nowe miasto – Kergedan, położone nieopodal poprzedniego, w miejscu, w którym znaleziono znaczne pokłady solanki. Stroganowowie byli równie dobrymi kupcami przedsiębiorcami, co zręcznymi politykami. Gdy ziemie rosyjskie podzielono na opryczninę i ziemścinę, postarali się szybko, by znaleźć się w bezpośredniej zależności od monarchy, i nie być narażonymi na prześladowanie, jakie spotkały potężne dotychczas rody bojarskie. Już w rok po wprowadzeniu opryczniny brat Grzegorza Jakub zwrócił się do teraz z prośbą o włączenie do niej zarówno Kankoru, jak i Kergedanu. Po dwóch latach ten sam petent zjawił się ponownie na Kremlu, prosząc tym razem o powiększenie terytorium dotychczas przydzielonego rodzinie Stroganowów. Po poprzednio uczynionym geście świadczący o lojalności Stroganowów, otrzymali wszystko, czego chcieli. Tymczasem w bezpośrednim sąsiedztwie zagospodarowanych terenów dokonywały się zmiany mające poważny wpływ na dalszy rozwój wypadków w tym rejonie. W 1963 roku władza w Hanacie Syberyjskim przeszła w wyniku zamachu stanu z rąk miejscowej dynastii Tajbuginów w ręce Kaczuma, wywodzącego się podobno w prostej linii od dżingis Być może fakt ten dodatkowo wpłynął na przychylność demonstracyjnie okazywaną stroganową przez Iwana. Na ich barki spadła nie tylko rola obrońców państwa rosyjskiego przed możliwym najazdem ze wschodu, ale również utrzymanie dotychczasowej zależności Hanatu od Rosji datującej się od połowy XVI wieku. Kuczum nie czuł się na siłach, by rozpocząć wojnę z Moskwą, Zdawał sobie jednak sprawę z tego, że car jest zbyt słaby, aby przeszkodzić mu w umacnianiu i rozszerzaniu granic Hanatu w kierunku wschodnim. Podbił więc i przyłączył do Hanatu syberyjskiego znaczne tereny wzdłuż dolnego biegu Irtyszu oraz stepowe ziemie Syberii Zachodniej, tzw. Step Barabiński, zamieszkałe przez ludy tureckie. Rozszerzanie się posiadłości stroganowów, budowa nowych twierdz i forteczek Wzbudziły zaniepokojenie Kuczuma, widzącego w tym poważne niebezpieczeństwo dla siebie. W 1971 roku ze stolicy Hanatu, miasteczka Kaszłyk nad Irtyszem, ruszyło do Moskwy poselstwo, które miało złożyć hołd lenny Iwanowi IV i jednocześnie wybadać zamierzenia cara wobec ziem syberyjskich. Posłowie Kuczuma przybyli na Kreml w chwili, gdy państwo rosyjskie znalazło się w sytuacji krytycznej – Moskwa była spalona przez devlet Gireja, Z południa dochodziły wiadomości o możliwej wojnie nie tylko z Krymem, lecz i z Turcją. W walkach zasięgi Flanty Rosja ponosiła jedną klęskę za drugą. Kuczum uznał się wasalem Iwana IV. Był to prawdopodobnie zwykły manewr taktyczny, w tym samym bowiem czasie przygotowywał się gorączkowo do rozpoczęcia działań wojennych. W każdym razie właśnie wówczas poseł carski Tretiak Czubkow, Został gościnnie przyjęty przez Hanna, a nawet uzyskał obietnicę rychłego przekazania do Moskwy daniny należnej Rosji. Stroganowowie tymczasem nie zamierzali poprzestać na tym, co uzyskali dotychczas. Po stłumieniu buntu Czeremisów nad Kamą i pod koniec 72 roku opanowali niemal w całości ziemie leżące na zachód od gór Uralskich. Podporządkowane wszechwładnej rodzinie, dobrze wyekwipowane i uzbrojone oddziały czekały na rozkazy. Stroganowowie wiedzieli jednak dobrze, że samowola może ściągnąć na ich głowy carską niełaskę. Musieli więc cierpliwie wyglądać stosownej okazji. Nadarzyła się ona niebawem. W lipcu 73 roku Kuczum ruszył pierwszy do ataku. Tatarzy syberyjscy, dowodzeni przez pokrewnionego z Kuczułem Mametkuła wtargnęli do posiadłości Stroganowów. Jednocześnie na rozkaz Hana zabito posła carskiego Tretiaka Czubukowa. Mametkuł wkrótce zawrócił z drogi, przerażony fałszywymi, jak się później okazało, wiadomościami, że wyruszyły przeciw niemu regularne formacje rosyjskie. Stroganowowie uzyskali upragniony pretekst do rozszerzenia granic swoich majątków. Dnia 30 maja 74 roku. Iwan wydał kolejny przywilej na prośbę przedstawiciela przedsiębiorczej rodziny. Obiecywała ona, że nie tylko, jeśli otrzyma odpowiednie pozwolenie, utrzyma dotychczasowy stan posiadania, ale rozszerzy go poza góry uralskie, nie korzystając przy tym zupełnie z dotacji ze skarb tacarskiego. Wojsko miało bowiem otrzymywać żołd pochodzący z danin ściąganych z auralskich ostiaków oraz własnych dochodów stroganowów. Można przypuszczać, że proponowane rozwiązanie spotkało się z nader przychylną opinią monarchy. Podbój nowych terenów nie miał go kosztować ani kopiejki. Poza tym unika odpowiedzialności w razie fiaska. Wiemy, że odpowiedzialność tę niejednokrotnie i chętnie przerzucał na barki innych. Na mocy wydanego przywileju Stroganowowi otrzymali ziemię leżące wzdłuż tobołu i jego dopływów na tych samych warunkach co poprzednie – Dokument stwierdzał między innymi, Jakub i Grzegorz winni w swych twierdzach bronić przed najazdem syberyjskich Tatarów ludy tamtejsze z żonami i dziećmi, ostiaków, Woguliczów i Jugryczów, winni także zaciągać przeciw sułtanowi syberyjskiemu ochotników i posyłać ich wspólnie z kozakami najemnymi uzbrojonych. Brać syberyjskich do niewoli I zmuszać ich do płacenia daniny Jeśli zaś do Jakuba i Grzegorza Przybywać zaczną Do tych miejsc nowych Kupcy bucharscy, kirgiscy i inni Z konimi oraz Wszelkimi towarami, jacy do Moskwy Nie zajeżdżają Wolno im handlować wszystkim Bez opłat żadnych Również pozwoliliśmy Jakubowi i Grzegorzowi Na Irtyszu Obi i innych rzekach tam gdzie trzeba będzie dla bezpieczeństwa i wypoczynku najętych ochotników, budować twierdzę, trzymać ludzi uzbrojonych w broń palną, ryby łowić i na zwierzynę polować, aż do upływu przepisanych dwudziestu lat wolnizny. Przywilej z siedemdziesiątego roku rozwiązywał wprawdzie ręce stroganową, ale jednocześnie stawiał przed nimi szereg nowych i kłopotliwych problemów. Obrona posiadanych ziem nie przedstawiała większych trudności. W wypadku starcia się z przeważającymi siłami nieprzyjaciela zawsze można było szukać schronienia w którejś z wybudowanych forteczek. Podbój wymagał jednak zaangażowania znacznie większych sił niż obrona i to wojska posiadającego już doświadczenia wojenne z odbytych kampanii. O próbie ściągnięcia na wschód żołnierzy Iwana IV nie mogło być nawet mowy. Byli zajęci wojną z Krymem i Polską, a poza tym przecież Stroganowowie obiecywali uporać się ze wszystkim samodzielnie. Oczy Stroganowów zwróciły się wobec tego na kozaków dońskich, zwłaszcza, że nie można było liczyć na ochotników wywodzących się z podbitej ludności. Już za panowania Wasyla Iwanowicza, ojca Iwana Groźnego, nad Donem gromadzili się chłopi zbiegli z niemal wszystkich ziem moskiewskich. Formalnie uznawali zwierzchnictwo wielkiego księcia, ale w rzeczywistości nie przejmowali się jego nakazami czy zakazami. Żyli z rabunku, wyprawiali się przeciw Krymowi, ordzie nogajskiej, a nawet łupili bezlitośnie kupców rosyjskich, skarżono się na nich nieustannie. Nie ulegało jednak wątpliwości, że dla stroganowów mogli stać się idealnymi partnerami w ich konkwistadorskich zamierzeniach. Z końcem lat 70. XVI wieku na służbie u Stroganowów znalazł się oddział kozacki dowodzony przez Jermaka Timofiejewicza. Nie wiadomo skąd pochodził dowódca. Wiąże się go zarówno z ziemiami nad Donem, jak i z rejonem Uralu. Wśród historyków nie ma także zgody co do daty rozpoczęcia wyprawy przeciw Hanatowi Syberyjskiemu, być może zaczęła się ona już w 1578, być może dopiero w 81 roku. Nie jest też dokładnie ustalona liczebność oddziału Jermaka. Dokonane szacunki zawarte są w granicach 840 do 1650, a nawet do 3000 ludzi. Żadnych natomiast wątpliwości nie budzi przebyta przez niego trasa oraz stoczone bitwy. Początkowo, Posuwał się wzdłuż rzeki Czusowej, broniąc świeżo założonych osiedli przed napadami miejscowej i okolicznej ludności. Gdy jednak ludzie Kuczuma dokonali na nie najazdu, Jermaka skierowano dalej na wschód. Jakub i Grzegorz Stroganowie już nie żyli. Całością akcji kierowali ich następcy, brat Siemion oraz synowie Maksym i Nikita. Jermakowi dodano do pomocy najemników znających teren, a wchodzących dotychczas w skład załóg niewielkich forteczek wysuniętych na wschód. Oddziału zaopatrzono w broń, przewodników i tłumaczy. Mniej więcej w tym samym czasie car otrzymał doniesienie o napadzie woguliczów na posiadłości stroganowów, którzy prosili cara o pomoc. Iwan nie był jednak skłonny do uszczuplania sił armii odpierającej podówczas atak Batorego, i zlecił jedynie namiestnikowi Permskiemu, by ten zebrał na podległym sobie terenie dwustu ludzi i pchnął ich na pomoc. Kiedy jednak monarcha dowiedział się o wyprawie Jermaka, zarzucił zdradę stroganową – Stwierdzał w liście do nich, że najęci kozacy mieli bronić istniejącego stanu posiadania i w ten sposób zmazać swoje przewinienia popełnione w poprzednim miejscu zamieszkania. Tymczasem postąpili podobnie jak u siebie, rozpoczynając walkę z okolicznymi ludami, zapominając o zadaniu, dla którego zostali przeniesieni. Car rozkazywał, aby po powrocie z wyprawy kozaków skierowano do obrony Permu i Soli Kamskiej. W przypadku, gdyby groziło to utratą zdobytych i zagospodarowanych ziem, Zezwalał na pozostawienie wysuniętych garnizonach Nie więcej niż stu ludzi Sprzeciw wykonaniu rozkazu uznawał za zdradę Grożąc powieszeniem wszystkich kozaków Którzy byliby wmieszani w tę awanturę Listów doskonale świadczył zarówno o postępowaniu Jak i sposobie myślenia monarchy Wiemy, że Iwan IV w przywileju dla Stroganowów Wyrażał zgodę na opanowanie ziem za Uralem Teraz wprawdzie nie zabraniał i nie cofał swojego poprzedniego postanowienia, ale gdyby ściśle stosować się do wyrażonej w liście opinii, o żadnych nowych terenach nie można było nawet marzyć. Najprawdopodobniej stanowisko takie spowodowane było obawą cara przed fiaskiem całego przedsięwzięcia. Pierwsza wiadomość, która dotarła do niego, mówiła o spustoszeniu okolic spermu przez ludność tubylczą. Tak więc, zamiast spodziewanego sukcesu, klęska. Kuczum nie był słownym partnerem, lecz nie zerwał więzów łączących go z państwem moskiewskim, Wyprawa Jermaka mogła posłużyć mu za pretekst. Gdyby jednak się mimo wszystko udała... W razie niepowodzenia Iwan mógł oświadczyć wysłannikom kurczuma, że wydał surowy rozkaz powstrzymania się od napaści na hanat syberyjski – Natomiast w przeciwnym wypadku nic nie stało na przeszkodzie, by Jermak mógł doprowadzić swoje dzieło do końca. Kozacy mieli bowiem bronić permuj soli kamskiej, podkreślmy raz jeszcze, już po wyprawie. W liście nie było mowy o powstrzymaniu już rozpoczętej akcji. Poza tym Moskwę dzieliło od Permu około 1300 kilometrów linii prostej, zanim car dowiedział się o imprezie Stroganowów, nim wydano odpowiednie dyspozycje, nim goniec przybył drogę powrotną, nim wreszcie kolejny kurier dotarłby do Jermaka, byłoby już za późno na odwrócenie biegu wypadków. Tymczasem Jermak po przejściu gór uralskich, nieświadomy powstałych komplikacji, szedł dalej wzdłuż Tagilu i Tury, ścierając się z drobniejszymi oddziałami tatarskimi. W połowie osiemdziesiątego drugiego roku otrzymał posiłki, które wraz z żywnością, odzieżą i bronią przysłali mu stroganowowie, całkowicie lekceważący sobie carskie rozkazy. Wyznawali zapewne słuszną zasadę, że nie sądzi się zwycięzców. W dalszą drogę Jermak ruszył dopiero w październiku i posuwając się wzdłuż tobołu i Irtyszu po zwycięskiej bitwie z oddziałami Mametkuła zajął pozostawioną przez Tatarów napastą przeciwnika stolicę Hanatu Syberyjskiego Kaszłyk, dziś Sibir. Opanowanie siedziby Kuczuma stało się przełomowym wydarzeniem tej fazy wyprawy. Wieść o sukcesie Jermaka szybko rozprzestrzeniła się w Hanacie, a do kozackiego Atamana zaczęli gromadnie przybywać przedstawiciele różnych plemion syberyjskich, deklarując chęć pełnego podporządkowania się woli cara moskiewskiego. Kuczum nie zamierzał jednak rezygnować z prób odzyskania władzy nad Hanatem rozpadającym się na jego oczach. Jeszcze w listopadzie, pokonany już przez Jermaka mametką, napadł na niewielki oddział kozacki łowiący ryby i wybił go do nogi. Jermak natychmiast zarządził pościg. Nękał mametkuła przez kilka miesięcy, biorąc go wreszcie do niewoli na wiosnę 83 roku. Wydawało się, że nie ma żadnej możliwości powstrzymania wyprawy rosyjskiej. Kazacy górowali uzbrojeniem nad przeciwnikiem, strzelby budziły strach, a zbiegli z placu boju Tatarzy snuli przerażające opowieści o łukach ziejących ogniem i niewidocznych strzałach zadających śmierć przy akompaniamencie straszliwego huku. Liczebna przewaga Tatarów nierównoważyła siły rażenia broni palnej. Kuczum postanowił więc uciec się do podstępu. Była to już jego ostatnia szansa, prócz bowiem oddziałów Jermaka przeciw Hanowi wyruszył także syn jednego z uprzednio pokonanych i zamordowanych przez niego książąt tatarskich. W wojskach Jermaka pojawili się wysłannicy Murzy Karaczy, który rzekomo uciekł od Kuczuma i prosili, by Rosjanie pomogli im w walce przeciw Hanowi Syberyjskiemu Jordzie Nogajskiej. Jermak przyjął ich łaskawie a następnie odesłał z nimi czterdziestoosobowy oddziałek kozacki dowodzony przez Atamana Iwana Kolco. Karacza rozkazał wszystkich wymordować. W następnym roku Murza podciągnął swoje siły pod kaszłyk, rozpoczynając regularne oblężenie słabo umocnionego miasta. Kozacy nie spodziewali się napaści, nie myśleli o wzniesieniu nowych fortyfikacji, a nawet o naprawieniu starych i zniszczonych. W oczy zaczął im zaglądać głód. Sytuacja była prawie beznadziejna. Doprowadzeni do rozpaczy oblężeni zdecydowali się wreszcie na dokonanie desperackiego ataku na przeważające siły wroga. Nagły wypad zawały miejskie zakończył się całkowitym sukcesem. Tatarzy nie zdążyli nawet chwycić za broń. W panicznej ucieczce pozostawili swój dobytek, a mu udało się zabić dwóch synów karaczy. Murza uszedł z placu boju pod osłoną nocy. Tymczasem do kaszłyka zbliżały się nowe posiłki. Nie było ich wiele. Z końcem 83. roku zakończono nad Kamu formowanie 300 -osobowego oddziału, którym na rozkaz cara dowodzili wojewodowie Siemion Bołchowski oraz Iwan Głuchow. Jak widzimy, monarcha zdecydował się wreszcie pomóc Stroganowom. Rozejm podpisany w jamie Polskim ułatwił mu zapewne podjęcie tej decyzji. Grupa posiłkowa nie ruszyła jednak natychmiast z pomocą. Mrozy i śnieg utrudniały poruszanie się, a zamarznięte rzeki uniemożliwiały przewiezienie łodziami ludzi i koni do miejsca przeznaczenia. Iwan IV rozkazał, aby na wiosnę stroganowowie dostarczyli odpowiednią ilość środków transportowych. Jakakolwiek zwłoka, zapowiadał, groziła straszną w skutkach opałą. Było to zresztą Ostatnie polecenie Iwana, odnoszące się do spraw syberyjskich zmarł przed otrzymaniem wiadomości o losie jermaka, Bołchowskiego i Głuchowa. Tymczasem po blisko półrocznej wyprawie oddział Bołchowskiego dotarł do kaszłyku. Żywność, którą miano dostarczyć obrońcom miasta, zjedzono po drodze, w czasie zimy 84 na 85 Rosjanie marli z głodu. Zmarł również wojewoda Bołchowski. Dopiero na wiosnę do kaszłyku udało się ściągnąć prowiant od okolicznej ludności. Na pełne odnowienie sił połączonych oddziałów było już jednak zbyt późno. Nie reprezentowały tej siły co poprzednia i Tatarzy nauczyli się wojować z Rosjanami. Kuczum raz jeszcze postanowił użyć fortelu, tym razem w celu wywabienia żołnierzy z miasta. Rozpuścił słuchy o rzekomym ograbieniu karawany kupców bucharskich, śpieszących do kaszłyku. Jermak spodziewał się bogatej zdobyczy i wraz ze 150 ludźmi podążył z odsieczą. Płynął na łodziach w górę Irtysza, bezskutecznie wypatrując zarówno obrabowanych kupców, jak i oddziałów Kuczuma. Wreszcie Han, upewniwszy się o tej przewadze, zdecydował się na atak. W nocy z 5 na 6 sierpnia 85 roku napadł na obóz kozacki, rozbijając go doszczętnie. Raniony Jermak próbował ratować się ucieczką, ale źle obliczywszy swe siły nie zdołał wskoczyć na odpływającą łódź i utonął w wagaju do pływie Irtyszu, pociągnięty na dno przez ciężki pancerz. Wprawdzie resztki wojska, dowiedziawszy się o śmierci Jermaka i klęsce nad Irtyszem, opuściły kaszłyk, jednak koczum był już także doszczętnie wyczerpany dotychczasowymi walkami. Kanat Syberyjski przestał praktycznie istnieć, a znaczna część Syberii Zachodniej znalazła się pod panowaniem rosyjskim. Rosja przechodząc za Ural uczyniła pierwszy krok na drodze do imperium. Niemała była w tym zasługa przedsiębiorczej rodziny Stroganowów i odważnej konkwistadorskiej drużyny kozaków Jermaka. Iwan IV nie udzielił im właściwie żadnej pomocy, jak często dotąd bywało. Po zabiciu syna, Iwan IV nie odzyskał już nigdy pełnej równowagi psychicznej. Ostentacyjna pobożność przekształciła się w dewocje, a stan zdrowia monarchy pogarszał się z dnia na dzień. Zachowało się kilka relacji o ostatnich tygodniach i dniach życia Iwana. Jak często dzieje się w takich wypadkach, opisy te zawierają sporo elementów niejasnych, nieprawdopodobnych, a nawet w sposób oczywisty nieprawdziwych. Ogromną rolę odgrywa w nich czynnik nadprzyrodzony Warto przy tej okazji odejść od stosowanej dotychczas w tej książce Zasady selekcji informacji i selekcji faktów Spójrzmy na schyłek życia Iwana Groźnego Oczami ówczesnych mieszkańców państwa rosyjskiego Powtórzmy wszystko, co o nim mówiono Każdą zachowaną plotkę Spójrzmy na niebo, by z układu gwiazd i planet Wyczytać wróżby na najbliższą przyszłość Odnotujmy wszakże i to, co realne. Wymieńmy nazwiska rzeczywiście istniejących osób oraz odczytajmy ostatnie carskie dyspozycje. Jak twierdzili współcześni, w zimie na przełomie lat 83 i 84 na niebie nad Rosją kazała się kometa, dla wielu widomy znak nadciągającego nieszczęścia, zwiastun wojen i śmierci. Widzieli ją wszyscy, widział także sam monarcha. Pewnej nocy długo stał na ganku pałacowym, przypatrując się rzadko spotykanemu zjawisku. Zwrócił się wreszcie do otaczających go dworzan, mówiąc – Oto znak mego rychłego zgonu. Posypały się zaprzeczenia, ale Iwan nie chciał słuchać nikogo. Na jego rozkaz do Moskwy ściągnięto wróżbitów i astrologów z całego państwa – osadzając w domu oddanym do ich dyspozycji, aby mogli zastanowić się w spokoju, co oznacza nowe ciało niebieskie. Na wiadomości od nich czekał zarówno car, jak i jego najbliższe otoczenie, które spodziewało się usłyszeć potwierdzenie słów monarszych. Co niecierpliwsi wysyłali pokryjomu gońców do sprowadzonych wieszczków, ci woleli milczeć. Przepowiedzenie śmierci despocie wywołałby zapewne radość bojarów, lecz zarazem przesądziłoby los odważnych proroków. Wróżenie Iwanowi długich lat życia też nie było rzeczą całkiem bezpieczną. Jak postąpiliby dworzanie, gdyby okazało się, że zgon władcy zastał ich nieprzygotowanych do walki o spadek? Milczenie było bez wątpienia najrozsądniejszą metodą postępowania.